Zrób test. Zrób kompleksowy test. Take a test. Take a comprehensive test. Weź dzień wolny. Weź bardzo potrzebny dzień wolny. Take a day off. Take a much needed day off. Skorzystaj z chwili. Wykorzystaj w pełni tę chwilę. Take the moment. Take full advantage of the moment. Weź oddech. Weź głęboki oddech. Take a breath. Take a deep breath. Skorzystaj. Wykorzystaj decydującą przewagę. Take advantage. Take a decisive advantage. Przyjmij zaproszenie. Przyjmij hojne zaproszenie. Take an invitation. Take a generous invitation. Przejąć firmę. Przejąć dużą firmę. Take over a company. Take over a major company. Przejąć obowiązki. Przejąć podstawowe obowiązki. Take over duties. Take over essential duties. Zrób ruch. Wykonaj ruch strategiczny. Take a move. Take a strategic move. Skorzystaj z okazji. Skorzystaj z wyjątkowej okazji. Take the opportunity. Take a rare opportunity. Zrób test. Zrób kompleksowy test. Take a test. Take a comprehensive test. Weź dzień wolny. Weź bardzo potrzebny dzień wolny.